To są informacje Polskiego Radia 24. Amerykański prezydent oficjalnie potwierdził, drugi członek załogi zestrzelonego F-15 został uratowany i jest bezpieczny. Spokoju, miłości i życzliwości, tego na Wielkanoc życzą Polakom najważniejsze osoby w państwie. To okazja, by przypomnieć, że kultura jazdy to filar bezpieczeństwa. Dziś obchodzimy Dzień Grzeczności za kierownicą. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Prezydent Donald Trump oficjalnie potwierdził, drugi amerykański pilot, który zaginął w Iranie po zestrzeleniu myśliwca F-15, został uratowany. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Trump napisał, że Wojskowy Sił Powietrznych został bezpiecznie ewakuowany z Iranu przez amerykańskie siły. Informacje w tej sprawie zebrał Jan Pachlowski.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 Dziś Wielkanoc, najstarsze i najważniejsze święto w kościele katolickim. Biskup Łowicki, ksiądz Wojciech Osial podczas mszy rezurekcyjnej podkreślał, że zmartwychwstanie Chrystusa oznacza nadzieję. Oznacza także to, że jest źródłem wiary. Dlatego, jak mówił duchowny, wierni powinni rozważać nad nim sercem, a nie rozumem. Nie rozum, ale najpierw serce. Nie zrozumiesz, że umarły stał się żywy, bo to po ludzku przerasta rozum. Musisz na to wszystko spojrzeć sercem. On żyje. Duchowny w swoim kazaniu podkreślił, że dla wiernych zmartwychwstanie Chrystusa wiąże się z nadzieją i obecnością Syna Bożego w ich życiu. Od najważniejszych osób w państwie spłynęły wielkanocne życzenia. Spokoju, życzliwości i pomyślności życzy para prezydencka Karol i Marta Nawrodcy.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 W wielu polskich miastach zorganizowano dziś Wielkanocne Śniadania dla osób ubogich i potrzebujących. Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne bez samotności odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jak mówił na naszej antenie Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, która organizuje wydarzenie, przyjść może każdy. Dzisiaj właśnie rano przez naszych wolontariuszy będziemy przyjmować tysiące ludzi samotnych, ale też...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 Te drobne gesty np. właściwy odstęp między pojazdami, jazda na suwak, sygnalizowanie manewrów i przede wszystkim zwykła życzliwość realnie poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy. Warto więc zwolnić nie tylko samochód, ale i emocje, bo kultura jazdy przecież nic nie kosztuje, a potrafi wiele zmienić na plus.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 Świąteczna niedziela z wiosenną temperaturą. Najwięcej słońca będzie na południu i południowym wschodzie, więcej chmur za to na północy i zachodzie i tam przelotne opady deszczu. W ciągu dnia popada i zagrzmi w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, 18-19 w centrum do 21 stopni na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Klimat. Teraz sprawdzamy jakość powietrza w Polsce. W tej chwili jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w kilku miejscach na południu kraju umiarkowana. Połowa prądów sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do godziny 10 warto korzystać z nadmiaru energii. Klimat. I taki niesamowity wiersz, przynajmniej dla mnie od księdza,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 Żeby choć papież spojrzał na mnie Przez białe swe palce, Żeby choć Matka Boska Przez chmur zabite wciąż deski Uśmiech mi swój zesłała Jak ptaszka w mgle niebieskiej I wiem, gdy łzę swoją trzymam Jak złoty kamek z procy Zrozumie mnie mały baranek Z najcichszej wielkiej nocy Pyszczek położy na ręku Sumienia wywróci podszewkę, Serca mojego ocali czerwoną chorągiewkę. Wielkanocna niedziela, piąty już 5 kwietnia. Zapraszamy do słuchania bycia z, no, razem z nami oczywiście od czasu do czasu, a może przez cały czas. Poranek w Polskim Radiu 24.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 Prezentu Albo na przykład po Dniu Babci. Albo podniu Dniu Babci. Albo Matki. Albo w Dniu Życzliwości. Mamy jakieś takie tutaj koncepcje, padają <grym> yy, propozycje. Yy, koncepcje. Więc, tak, no... A ja chciałam tutaj paniom, paniom odpowiedzieć, że bardzo chętnie przyjmiemy takie osoby do naszego pięknego Ciechocinka. Pani Wiesławo, ja dlatego nasze też Nasze ośrodki <grym> proponują właśnie takie pobyty kilkudniowe. Właśnie promocyjne. Właśnie dla osób, które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 przed świętami na zakupy. I dziękuję Pani. na święta na tym stole było. Uprzejmie było dziękuję Pani Małgorzata. To dobry pomysł. No, Ja mówię, że my mamy no, dzisiaj dobry tak dobry świątecznie doskonałe pomysły i różne propozycje, które Aby jeszcze warto. te promocje były po świętach. A to dobrze. O, o, żeby dobrze. Dziękuję uprzejmie w takim A, razie Paniom za rozmowę. Dziękuję Wiesława Czaranowska, dziękuję Rada bardzo. Seniorów, Ciechocinek, Stowarzyszenie Nasza Ostoja. Warszawa pozdrawia Ciechocinek. I Małgorzata Szuber-Zielicz. A ja po, pozdrawiam Warszawę. We. wszystkiego Dzie najlepszego, dziękuję, dziękuję dziękuję najlepszego Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego na święta. Wszystkiego dobrego również. Dziękuję uprzejmie, a ja Robię, zapraszam drobia, za tydzień drobia. na kolejną audycję Portfel Seniora. Do usłyszenia. Portfel Seniora Ogłoszenie społeczne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 Ogłoszenie społeczne Poranek w Polskim Radio 24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 cały ten tydzień do następnej niedzieli będziemy czytali o zmartwychwstaniu Pana Józefa, o spotkaniach Pana Józefa Zmartwychwstałego z uczniami. I Można zauważyć tam, że każde to spotkanie było dla uczniów takim otwarciem się na radość. Oni rozradowali się, kiedy ujrzeli Pana Józefa Zmartwychwstałego. I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 ustanowił fundament takiego bycia radosnym w życiu. Zacytuję tutaj powiedzenie świętego Filipa Neri, a mówił, smutny to żaden święty. Hmm. Pot, potrafił nawet radość wprowadzać na przykład, kiedy spowiadał ludzi. Opowiem taki przykład, mówi się o nim, że spowiadał jakąś